Paniega Ozeasza. Słowo Jahwe skierowane do Ozeasza, syna Beriego, za panowania królów judzkich, Ozeasza, Jotama, Ahaza, Ezechiasza i króla izraelskiego Jeroboama, syna Joasa. Początek mowy Jahwe przez Ozeasza. Jahwe rzekł do Ozeasza, idź, pojmij za żonę nierządnicę i miej dzieci nierządu. Bo opuszczając Jachwę, kraj oddaje się nierządowi. Poszedł tedy i pojął Gomer, córkę Diblaima. Ona poczęła i urodziła mu syna. Wtedy rzekł Jachwę do niego, nazwij go Izrael, bo już niedługo. A pomszczę na domu Jechu krwawą zbrodnię izraelską i położę kres panowaniu domu Izraela. Owym dniu zdruzgoczę łuk Izraela na równinie Izrael. Potem Gomer stała się znowu brzemienna i wydała na świat córkę. Rzekł wtedy Jachwę do niego, nazwij ją niedoznająca miłosierdzia, bo nie będę już okazywał miłosierdzia domowi Izraela i już mu nie przebaczę. Domowi Judy natomiast okażę miłosierdzie i wybawię ich przez Jachwę, ich Boga, nie wybawią ich jednak łukiem, mieczem i wojną, Ni przez rumaki i jeźdźców. Gdy Gomer odstawiła od piersi niedoznającą miłosierdzia, Stała się znowu brzemienna i urodziła syna. Rzekł wtedy Jahwe, nazwij go nie mój lud, Bo nie jesteście już ludem moim, a ja nie jestem Bogiem waszym. Synowie Izraela staną się liczni jak piasek nadmorski, Którego nie można wymierzyć ani policzyć, a zamiast mówić o nich, nie mój lud, nazywać ich będą synami Boga żywego. I zgromadzą się synowie Judy wespół z synami Izraela, by wspólnie obrać sobie jednego władcę. Powrócą bowiem z krainy wygnania, bo Jahwe wywyższy Izraela. Do brata jego powie, mój ludu, a do siostry doznałaś miłosierdzia. Oskarżajcie swą matkę, oskarżajcie, bo nie jest już ona moją małżonką. Ani ja nie jestem jej małżonkiem. Niech usunie znamiona nierządu ze swej twarzy i oznaki cudzołóstwa z pomiędzy swych piersi. W przeciwnym razie obnażę ją i wystawię na widok, jaką była w dniu swego urodzenia. Zamienię ją w pustkowie, sprawię, że stanie się podobna do ziemi jałowej i pozwolę jej zginąć z pragnienia. Nie ulituję się nad jej dziećmi, bo są dziećmi nierządu, bo nierząd uprawiała ich matka, zniesławiła się ich rodzicielka. Mówiła bowiem, pobiegnę za swymi kochankami, którzy mi dają chleb i wodę, wełnę i len, oliwę i napój. Prze to zagrodzę jej drogę cierniami i wzniosę mur, aby nie odnalazła swych utartych ścieżek. Gonić będzie za swymi kochankami, lecz nie zdoła ich doścignąć, będzie ich szukała, a nie odnajdzie, a wtedy powie, Powrócę do mego pierwszego małżonka, Bo lepiej mi było wtedy niż teraz. Nie pojęła wszakże, iż to ja ją darzyłem zbożem, moszczem winnym i oliwą, I że dałem jej obfitość srebra i złota, które złożono Baalowi w ofierze. Dlatego zabiorę znowu swoje zboże, gdy czas jego nastanie, I swój morz, gdy pora jego nadejdzie, Pozbawię ją także mej wełny i megolnu, co osłaniają jej nagość. Po czym odkryję jej sromotę na oczach jej kochanków, a nikt nie zdoła jej uwolnić z mojej ręki. Położę kres wszystkiemu, co stanowi jej radość, świętom pielgrzymim, nowiom, szabatom i wszystkim jej uroczystościom. Zniszczę jej winnice i krzewa figowe, o których mówiła, oto zapłata moja, którą dali mi moi kochankowie. Zamienię je w dzikie ostępy, gdzie będą pokarmem dzikich zwierząt. Pamszczę się na niej za owe dni Baalów, podczas których paliła im ofiary, stroiła się w pierścienie i klejnoty i biegała ze swymi kochankami. O mnie zaś zapomniała, mówi Jachwę. Ja przeto sam przywabię ją i wprowadzę na pustynię, by jej przemówić do serca. Oddam jej winnicę i dolinę nieszczęścia zamienię w bramę nadziei. Tam będzie mi uległa, jak za dni swej młodości, jak w czasie, gdy wyszła z ziemi egipskiej. W owym dniu, mówi Jahwe, zwać mnie będzie mój małżonek, a nie będzie mnie już zwała mój Baal. Wyjmę z jej ust imiona Baalów, by ich imiona nie były już wspominane. W owym dniu zawrę dla Izraela przymierze z dzikimi zwierzętami, z pstactwem w przestworzach i z płazami na ziemi, Usunę z kraju łuk, miecz i oręż wojenny i pozwolę im mieszkać bezpiecznie. Poślubię Cię na wieki, poślubię Cię sprawiedliwości i prawie, dobroci i miłości. Poślubię Cię i dochowam wierności, a poznasz Jachwę. W owym dniu, mówi Jachwe, odpowiem na wezwanie niebios, a one odpowiedzą na wezwanie ziemi, a ziemia odpowie na wezwanie zboża, moszczu winnego i oliwy. A te odpowiedzą na wezwanie Izraela. Zasieję go wtedy w kraju, okażę miłosierdzie niedoznającej miłosierdzia. Powiem do nie mojego ludu, tyś moim ludem. A on odpowie: Boże mój. I rzekł do mnie Jachwe: Idź znowu i miłuj niewiastę, która kocha innego i cudzołoży, podobnie jak Jachwe miłuje synów izraelskich, choć oni zwracają się do cudzych bogów. I lubią placki z winnych jagód, więc wykupiłem ją za 15 srebrnych cyklów za jeden homer i jeden letek jęczmienia. I rzekłem do niej, przez wiele dni pozostaniesz tu tylko ze mną, nie będziesz tu złożyła, nie będziesz należała do żadnego mężczyzny, ani też ja nie zbliżę się do ciebie. Przez wiele bowiem dni pozostaną synowie Izraela bez króla i bez księcia, bez ofiary i bez kamienia ofiarnego, bez efodu i bez terafim. Potem nawrócą się synowie Izraela i szukać będą Jahwe, swego Boga, i Dawida, swego króla, a w czasach ostatecznych zwrócą się z lękiem do Jahwe i do jego dobroci. Słuchajcie słowa Jahwe, synowie Izraela, bo Jahwe Wnosi skargę przeciwko mieszkańcom kraju. Nie ma wierności, nie ma miłości, nie ma w kraju poznania Boga. Krzywoprzysięstwo i kłamstwo, zabójstwo i kradzież, cudzołóstwo i przemoc i krew spada na krew. Dlatego ziemia okryje się żałobą, a wszystko, co ją zamieszkuje, wymrze. Wraz z dzikim zwierzę i ptactwem powietrznym, a nawet ryby morskie wyginą. Jednak niech nikt nie oskarża i niech nikt nie gani ludu. Ku Tobie, kapłanie, zwraca się moje ostrzeżenie. Upadasz w dzień i w nocy, a razem z Tobą upada też prorok. To Ty przynosisz zgubę swemu narodowi. Lud mój wydany jest na zgubę, bo mu brakuje poznania. Ponieważ Ty odrzuciłeś wiedzę, ja również odrzucę Ciebie. I nie będziesz mi już kapłanem, zapomniałeś o prawie swego Boga. Dlatego i ja zapomnę o Twych synach. Im bardziej rosło ich znaczenie, tym bardziej grzeszyli przeciwko mnie. I sławę swoją zamienili w hańbę. Żyją w grzechu mego ludu, a nawet pragną jego nieprawości. To samo spotyka lud, co kapłana. Pomszczę na nim jego postępowanie i dam mu odpłatę za jego uczynki. Będą jedli, ale się nie nasycą. Będą cudzołożyli, ale się nie rozrodzą Bo opuścili Jachwę, by się oddawać rozpuście Wino i moszcz odbierają rozum Lud mój pyta o radę swego drewna Laska jego wróżbiarska udziela mu odpowiedzi Bo duch niewierności go zaślepił Boga swego opuszczają, by się oddać nierządowi Na szczytach gór składają ofiary I palą kadzidło na wzniesieniach pod dębem to polą i terebintem, bo jest im miły ich cień. Przeto i córki ich oddają się nierządowi, a ich synowie dopuszczają się cudzołóstwa. Na córki ich nie ześlę kary za to, że uprawiają nierząd, ani na ich synowe za to, że cudzołożą, bo oni sami obcują ze wszetecznicami, składają ofiary z nierządnicami świątyń, a lud, który nic nie rozumie Stacza się coraz niżej. Jeśli już ty, Izraelu, złamałeś wiarę, niechże Juda nie obciąża się winą. Nie udawajcie się do Gilgal, nie podążajcie do Bet-Awen i nie przysięgajcie na życie Jachwę. Jak znarowiona krowa, tak oporny stał się Izrael. Czyż wtedy Jahwe może go paść na otwarciej niwie jak jagnię? Efraim sprzymierzył się z bożkami i przebywa w towarzystwie opojów. Pogrążają się w cudzołóstwie i zamieniają swą sławę na hańbę. Pochwycą ich skrzydła wichury i będą się wstydzili swych ołtarzy. Słuchajcie tego, kapłani, słuchaj uważnie domu Izraela. Nastawcie też ucha wy z dworu królewskiego, bo to nad wami odbywa się sąd. Staliście się sidłami dla Mitzpy i siecią rozciągniętą na taborze. W Shittim wykopali głęboki dół, przeto ukażę ich wszystkich. Znam ja Efraima, a Izrael nie ma dla mnie nic skrytego. Ty nadal cudzołożysz Efraimie, a Izrael okrył się niesławą. Ich postępki nie dają im nawrócić się do swego Boga, bo duch rozpusty jest wśród nich, Jachwe zaś nie znają. Pycha Izraela świadczy przeciwko niemu. Nieprawość Izraela i Efraima doprowadzi go do upadku, a wraz z nim upadnie i Juda. Ze swą trzodą i bydłem pójdą szukać Jahwe, ale go nie znajdą. Odstąpił od nich. Sprzeniewierzyli się Jahwe, spłodzili potomstwo nieprawe. Dlatego wiatr gorący wysuszy ich pola. Zadnijcie wróg w gibba i w trąbę w rama. Uderzcie na alarm w bet awen. Miej się na baczności, Benjaminie Efraim będzie spustoszony w dzień kary Oznajmiam pokoleniom izraelskim sprawy nieodwołalnie postanowione Książęta judzcy postąpili podobnie jak ci, co przesuwają granice Wyleją na nich swój gniew jak wodę Efraim stał się ciemiężcą i łamie prawo Gdyż ubiega się pilnie za nicością ale ja jestem jakby molem dla Efraima, jakby robakiem drążącym dla domu Judy. A kiedy Efraim spostrzegł swą chorobę, a Juda swą ranę, udał się Efraim do Asyryjczyka, Juda zaś do wielkiego króla. On jednak nie będzie mógł was uzdrowić, ani uleczyć was z rany, bo ja, jak lew, wystąpię przeciwko Efraimowi i jak szczenię lwa przeciw domowi Judy. Ja, ja sam rozszarpię mą zdobycz i odejdę. Ja uprowadzę, a nikt nie zdoła mi jej wydrzeć. Odejdę i powrócę do swej siedziby, do czasu aż uznają swą winę i poczną wyglądać mego oblicza. W utrapieniu bowiem będą mnie szukali. Pójdźcie, nawróćmy się do Jachwę. Albowiem On zranił, On też nas uleczy. On uderzył i On opatrzy nam rany. On nas ożywi po dwóch dniach, dnia zaś trzeciego poźwignie nas. I znowu żyć będziemy przed Jego obliczem. Bądźmy rozumni, gorliwie się starajmy poznać, poznać Jachwę. Tak pewne jest Jego przyjście jak nadejście poranka. Przyjdzie do nas jak deszcz jak deszcz wiosenny, co nasyca ziemię. Cóż mam począć z Tobą, Efraimie? Cóż mam począć z Tobą, Judo? Miłość Wasza podobna do obłoku porannego do rosy, która o świcie wysycha. Dlatego uderzyłem w nich przez proroków, pouczałem ich słowem ust moich, a prawo moje objawiło się jak światło. W miłości bowiem mam upodobanie, a nie w ofiarach i bardziej w poznaniu Boga niż w całopaleniach. Oni wszakże zerwali przymierze w Adam, gdzie dopuścili się względem mnie zdrady. Miastem złoczyńców jest Gilead, naznaczonym śladami krwi. Do bandy czychających rozbójników podobna jest zgraja kapłanów. Mordują na drodze do Sychem, haniebne są ich postępki. Przerażające rzeczy widziałem w Betel. Tam Efraim cudzołoży, Izrael kala się nieczystością. I Ciebie, Judo, czeka żniwo, gdy odmienię los mego ludu, gdy uzdrowię Izraela. Jawną stała się wina Efraima i złość Samarii. Nikczem nie postępują, złodzieje zakradają się do domów, a na ulicach rabują rozbójnicy. Nie myślą o tym w swym sercu, że ja pamiętam o wszystkich ich występkach. Osaczają ich własne przestępstwa. Dzieje się to na moich oczach z całą przewrotnością namaszczają króla z obudą książąt. Wszyscy wszakże płoną chytrością, jak rozżarzony piec. Piekarz nie podsyca ognia od chwili, gdy ciasto wyrobił, do czasu aż urośnie. Godzą w życie swego króla, książąt podniecają winem, on zaś wyciąga rękę do tych niegodziwców. W Serce ich płonie jak piec, na całą noc gniew ich przycicha, Lecz rano znów się rozpala jak płomienie ogniste. Wszyscy są rozpaleni jak piec, pożerają swych zwierzchników. Ich królowie wszyscy poginęli, a żaden z nich nie wołał do mnie. Efraim wmieszał się między narody. Efraim stał się podobny do podpłomyka, którego nie odwrócono w porę. Obcy zżerają jego siły, on zaś nie zdaje sobie sprawy z tego. Siwizna już mu na włosy przypuszyła, on zaś tego nie dostrzega. Pycha Izraela świadczy przeciw niemu, ale do Jachwech, Boga swego, nie chcą się nawrócić. I mimo wszystko nie szukają go. Efraim jest jak gołąb, naiwny, nierozumny, przyzywają na pomoc Egipt. Do Asyryjczyka się uciekają. Dokądkolwiek jednak się udadzą, zarzucę na nich swe sieci. Ściągnę ich jak taki powietrzny i zgarnę sidła za ich przewrotność. Biada im, bo odeszli daleko ode mnie. Niech zginą, bo powstali przeciwko mnie. Jakże miałbym ich ocalić, skoro głoszą przeciwko mnie rzeczy kłamliwe? Nie wołają do mnie z głębi serc, gdy lament podnoszą na swych łożach. Zadają sobie rany dla ziarna i moszczu, a przeciw mnie się buntują. Przecież to ja kierowałem, umacniałem ich ramiona. Oni zajrzywią wobec mnie tylko złość. Zwracają się do Baala, podobni do łuku, który zawodzi. ich Książęta poginą od miecza, a zuchwalstwo swego języka, co wystawi ich na szyzerstwo w ziemi egipskiej. Przyłóż róg do ust, jako stróż domu Jachwech, bo złamali moje przymierze, zgrzeszyli przeciw memu prawu. Na próżno wołają do mnie, znamy Cię przecież, Boże Izraela. Izrael odrzucił dobro, przeto ścigać go będzie nieprzyjaciel. Ustanawiają królów bez mojej woli, mianują książąt bez mej wiedzy. Ze swego srebra i złota potworzyli sobie bożki, żeby zostały zniszczone. Odrzucę twego cielca, Samario. Gniew mój zapłonął przeciwko nim. Jakże długo jeszcze nie zdołają się oczyścić synowie Izraela? Rzemieślnik go wykonał, nie jest on bogiem, to też w kawałki się rozleci cielec Samarii. Posiali wiatr, zbierać będą burzę. Źdbło bez kłosu, nie wyda mąki, a choćby nawet dało, obcy ją zjedzą. Izrael będzie pożarty, między narodami stanie się podobny do bezużytecznego naczynia, bo to pociągną do Asyrii jak dziki osioł osamotniony. Efraim zapłaci za swą niewierność, ale choć będą rozproszeni między narodami, znowu ich zgromadzą, wkrótce przestaną namaszczać króla i książę. Efraim wzniósł wiele ołtarzy grzechu, bo tylko do grzechu służyły mu ołtarze. Wypisałem dla niego wiele praw, lecz on je uważa za ustanowione przez obcego. Lubią ofiary, niechże zabijają zwierzęta. Lubią mięso, niech je spożywają. Jachwech nie ma w nich upodobania. Teraz ja zachowam w pamięci ich winę i ukażę ich grzechy. Będą musieli znowu powrócić do Egiptu. Zapomniał Izrael o swoim stwórcy i pobudował pałace. Podobnie Juda wzniósł wiele twierdz: „Oto ja podłożę ogień pod jego miasta, by strawił jego budowlę”. Nie ciesz się Izraelu, nie wesel się jak inne narody. Tak dopuściłeś się niewierności wobec swego Boga. Wolałeś ściągnąć zyski z cudzołóstwa na wszystkich klepiskach ze zbożem. Klepisko Klepisk? i kać nie będą ich żywiły, a morz zawiedzie ich nadzieję. Nie będą już mieszkali w kraju Jachveh. Efraim musi wrócić do Egiptu, w Asyrii będą spożywać nieczyste potrawy. Nie będą... Już wylewać wina na... dla Jahwech. Nie będą mu składali ofiar Ich chleb będzie chlebem żałoby Kto go spożywać będzie stanie się nieczystym Chleb ich będzie im tylko służył Do domu Jachwech nie wejdzie Cóż czynić będziecie w dzień świąteczny Albo w dzień święta Jahwech, Bo oto pójdą do Asyrii Egipt ich zgromadzi Memphis stanie się ich grobem Ich srebrne bożyszcza zagłuszy oset w ich namiotach będą rosły ciernie. Oto nadchodzą dni kary, oto nadchodzą dni zapłaty, Izrael oburza się. Prorok jest głupi, mąż mający w sobie ducha oszalał. To dlatego, że wina Twoja jest tak wielka i że tak wielka Twoja wrogość. Efraim czatuje u namiotu proroka, na wszystkich jego droga zastawiono sidła. Prześladują go nawet w domu jego Boga. Głęboko pogrążyli się w nieprawości, jak ongiś w giba. Jachwech pamięta ich przewiny i ukaże ich grzechy. Jak winne groda na pustkowiu, tak ja znalazłem Izraela, upatrzyłem sobie ojców waszych, jak pierwszy wczesny owoc na drzewie figowym. A ledwo przybyli do Baal Peor, oddali się hańbie i stali się godnymi pogardy, podobnie jak przedmiot ich miłości, jak ptak uleci sława Efraima, nie będzie już rodzenia, ciąży, poczęcia. A jeśli nawet dochowają się synów, zabiorą ich, nim osiągną wiek męski. Biada też im samym, gdy się od nich odwrócę. Efraim, jak to widziałem, postępuje ze swymi dziećmi jak ze zwierzyną. Dlatego też Efraim będzie musiał wydać swych synów na rzeź. Daj im, Jachwech. Cóż im dać zechcesz? Daj im łono bezpłodne i piersi wyschłe. Cała ich przewrotność okazała się w Gilgal. Tam ich zacząłem nienawidzić z powodu ich czynów złych. Wypędzę ich z mego domu. Nie będę ich już miłował. Wszyscy ich książęta są buntownikami. Efraim będzie powalony. Uschną jego korzenie. Owocu już nie wydadzą, a choćby nawet spłodzili potomstwo, wytraciłbym płód ich łona umiłowany. Odrzuci ich mój Bóg, ponieważ Go nie słuchali i będą musieli tułać się wśród narodów. Bojnym szczepem winnym był Izrael, przynoszącym wiele owoców, lecz im większą miał obfitość owoców, tym liczniejsze wznosił ołtarze, im lepiej rodziła mu ziemia, tym piękniej ozdabiał święte kamienie. W serce ich było podzielone, teraz za to pokutują. On zburzy ich ołtarze, porozbija ich święte kamienie, wtedy to będą mówili. Nie mamy króla, bośmy się jachwę nie bali. Cóż by nam zresztą król mógł dopomóc? Wypowiadają wiele próżnych słów. Składają fałszywe przysięgi, zawierają przymierza, a prawo rozrasta się, jak trujące ziele w bruzdach polnych. Mieszkańcy Samali drżą z obawy o cielca w Bet Awen Lud jego będzie go opłakiwał. A jego kapłani nad nim biadać będą. Lękać się będą, że pozbawiony zostanie swej wspaniałości. Jego samego przewiozą do Asyrii jako dar dla wielkiego króla. Efraim okraje się hańbą. A Izrael zawstydzi się swych zamysłów. Samaria będzie zniszczona, a król jej będzie jako piana na powierzchni wód. Spustoszone zostaną wyżyny występku. Ten grzech Izraela cierniami i ostami porosną ich ołtarze. Wtedy to powiedzą górom, przykryjcie nas, a pagórkom padnijcie na nas. Od czasów giba wygrzeszyłeś Izraelu, tamto powstali oni przeciwko mnie. Czyż nie dosięgła ich giba wojna wydana synom nieprawości? Oto ja przyjdę ich ukarać. Narody zgromadzą się przeciwko nim, by ich ukarać za podwójną winę. Efraim był potulnym wyglądkiem mucącym zboże z ochotą. Ja sam włożyłem jarzmo na jego potężny kark. Zaprzągłem Efraima. Juda orał, a Jakub za nim bronował. Niech sprawiedliwość będzie waszym zasiewem, byście zbierać mogli miłość. Uprawiajcie nowe zakony. Czas już, by szukać jachwę. Dopóki nie przyjdzie. Uczyć nas sprawiedliwości. Wy jednak zasialiście bezbożność, dlatego zbieracie nieprawość i spożywacie owoce kłamstwa, ponieważ zawierzyłeś swym wozom i wielkiej liczbie swych wojowników. Rozbrzmiewać będzie wrzawa wojenna w twych miastach. Wszystkie twoje warownie zostaną zburzone, jak szalman zburzył Bet Arbel w dzień bitwy. Kiedy to matki mordowano. mordowano wraz z dziećmi, tak też postąpiłem z wami domu Izraela dla ogromu waszej nieprawości. W tym zamęcie niechybnie zginie król izraelski. Gdy Izrael był jeszcze młody, umiłowałem go i z Egiptu wezwałem syna mego. Lecz im usilniej ich przyzywałem, tym bardziej oddalali się ode mnie. Balon składali ofiary, przed Bożkami pali i kadzidło. A przecież to ja uczyłem Efraima stawiać pierwsze kroki i brałem ich na swe ramiona, lecz oni nie pojęli, że otaczałem ich swą troską. Wiodłem ich za sobą pętami dobroci, więzami miłości. Postępowałem z nimi jak człowiek, który niemowlę tuli do swej twarzy. Pochylałem się ku niemu, by je nakarmić. Efraim powróci do Egiptu, a królem jego będzie Asyryjczyk, ponieważ nie chcieli się nawrócić. Niech spustoszy jego miasta, wytępi jego dzieci i będzie siał zniszczenie w jego twierdzach. Lud mój cierpi za odstępstwa ode mnie. Wzywają bala, lecz on nie może ich podźwignąć. Jakżebym miał cię porzucić, Efraimie, wydać cię na łup Izraelu, jakżebym mógł cię opuścić, jak on dziś opuściłem Admę. Postąpić z Tobą podobnie jak z Seboim. Odmieniło się we mnie serce a litość moja się poruszyła. Nie dam się unieść porywowi mego gniewu. Nie dotknę ponownie Efraima zniszczeniem. Bogiem wszak jestem, a nie człowiekiem. Świętym pośród was nie będę się kierował gniewem. Podążą za Jachwech, zaryczy jak lew. A kiedy zaryczy, synowie jego zbiegną się z zachodu, zlecą się jak taki z Egiptu, jak gołębie z Asyrii. Pozwolę im wtedy Znowu zamieszkać w ich domach, tak mówi Jahweh. Efraim otoczył mnie kłamstwem, dom Izraela oszustwem. Juda również obcuje nadal z bożkami i dochowuje wierności nierządnicom świątym. Efraim goni za wiatrem, ugania się za wiatrem wschodnim. Z każdym dniem mnoży kłamstwo i gwałt. Zawierają układ z Asyrią, a do Egiptu zawożą oliwę. Jachwech pozwie Judę na sąd. Ukaże Jakuba za jego postępki i odpłaci mu według jego uczynków. W łonie matki ujął zapiętę swego brata, a w sile wieku walczył z Bogiem. Walczył z aniołem i odniósł zwycięstwo. Płakał i błagał go o zmiłowanie. Odnalazł go potem w Betel i tam rozmawiał z nim. Jachwech, Bóg zastępów, Jachwech jest imię jego. Ty się więc nawróć do swego Boga. Przestrzegaj miłości i prawa i zawsze pokładaj nadzieję w Bogu swoim. Waga w ręku Kananu, fałszywa. Lubi on oszukiwać, a Efraim mówi. O tom się wzbogacił i zdobyłem majątek. Cały jego trud okaże się daremny z powodu nieprawości, której się dopuszczał. Jam jest Jahwech, Bóg Twój, już od wyjścia z ziemi egipskiej. Każę ci znowu mieszkać w namiotach, jak w dni świąteczne. Ja przemawiałem do proroków, ponawiałem widzenia i przez proroków mówiłem w przypowieściach. Gilead pogrążony jest w nieprawości, zostanie unicestwione. W Gilgal składają ofiary cielcom. Ich też ołtarze staną się podobne do kupy kamieni w bruzdach na roli. Jakub uciekł do kraju Aram. Dla zdobycia żony przyjął Izrael służbę. Dla zdobycia żony stał się pasterzem. Jahwech przez proroka wyprowadził Izraela z Egiptu i przez proroka otaczał go opieką. Efraim jednak wzbudził w nim gorycz gniewu. Przeto ciąży go pan krwawą jego zbrodnią i odpłaci mu za zniewagi. Dopóki Efraim pamiętał o mych prawach, był wielki w Izraelu, ale zawinił potem służąc Baalowi i począł ginąć. Teraz zaś nadal grzeszą i robią sobie lane posągi ze swego srebra, na podobieństwo bożków. Wszystko to jest tylko dziełem rzemieślników. Im to składajcie ofiary, powiadają. Ludzie przesyłają pocałunki cielcom, dlatego staną się podobni do obłoków porannych do rosy, która rychło znika, do plew ulatujących sklepiska, do dymu uchodzącego z okna. Ale ja, Jachwech, jestem Twym Bogiem już od wyjścia z ziemi egipskiej. Nie będziesz znał innego Boga oprócz mnie, innego Zbawcy poza mną. Poznałem Cię na pustyni, w krainie suszy, kiedy się troszczyłem o pokarm dla nich. Najedli się do sytości, najedli się i wzbili się w pychę. Dlatego zapomnieli o mnie. Stanę się dla nich jak lew, będę czatował przy drodze jak pantera. Rzucę się na nich jak niedźwiedzica, której zabrano młode i rozerwę im piersi. Niech ich tam potem pożrą psy, niech ich rozszarpią dzikie zwierzęta. Zniszczę cię, Izraelu, i któż ci przyjdzie z pomocą? Gdzież jest Twój Król, żeby Cię ocalił, i wszyscy Twoi książęta, żeby Cię wzięli w obronę? O nich to kiedyś mówiłeś, daj mi Króla i Wodzów, dałem Ci Króla w swym gniewie i odbiorę Ci go w uniesieniu. Dobrze schowana jest wina Efraima, grzech jego starannie przechowany, przychodzą na im bóle, jak narodzącą. Lecz brak mu rozsądku, bo gdy nadchodzi czas, nie znajduje się w łożu. Ja wybawię ich z mocy, Szeolu, ocalę od śmierci. Gdzież twoje plagi, o śmierci? Gdzie twa zaraza, Szeolu? Nie będę się kierował litością, chociażby Efraim kwitł między braćmi. Kiedy wicher Jahwech uderzy od wschodu zadmi od strony pustyni, opróżni jego studnie i źródła wysuszy, zagarnie jego skarb i wszystkie kosztowności. Samaria będzie musiała pokutować, bo powstała przeciwko Bogu swemu. Padną od miecza, ich dzieci będą rozszaskane, niewiastom brzemiennym rozpłatają łona. Nawróć się, Izraelu, do Jahwech, Boga swego, bo przecież przez własną nieprawość upadłeś, Uzbrójcie się w te słowa i nawróćcie się do Jachwech. Mówcie do Niego, zgładź wszystkie nasze winy i jako miły dar wdzięczności racz przyjąć owoc naszych warg. Asyryjczyk nas nie uratuje, nie będziemy już dosiadali koni i nie będziemy mówili, Boże nasz, do dzieła własnych rąk, bo tylko u Ciebie sierota znajdzie zmiłowanie. Uleczę ich odstępstwo, i miłować ich będę serdecznie, bo gniew mój się od nich odwrócił. Będę jako rosa dla Izraela, tak, że zakwitnie jak lilia i zapuści korzenie jak cedry Libanu. Latorośle jego się rozprzestrzenią. Będzie wspaniały, jakby drzewo oliwne i wonność roztoczy jak Liban. Powrócą i będą mieszkali w mym cieniu. Będą uprawiać zboże, i kwitnąć im będą krzewy winne, Sławne, jak wino Libanu. Cóż Efraimowi jeszcze po bożkach? Ja wysłuchałem go i czuwam nad nim. Jestem podobny do cedru zielonego. Ode mnie pochodzą twoje owoce. Mądry rozważy te słowa, A roztropny to uzna, Bo drogi jachwech są proste, Chodzą nimi sprawiedliwi, A bezbożni na nich upadają. <śmiech> Słowo Jachwech do Jonasza, syna Amittaja. Udaj się do wielkiego miasta Niniwy i przepowiadaj w nim, bo złość ich dotarła do mnie. Jonasz jednak postanowił uciec do Tarsisz, daleko od Jachwech. Udał się więc do, do Jachvech, gdzie natrafił na okręt odpływający do Tarsisz. Zapłacił za przejazd i wsiadł, by odpłynąć wraz z innymi do Tarsisz, daleko od Jachwech. Ale Jahwech zesłał gwałtowny wiatr na morze i rozpętała się tak straszna burza morska, że okrętowi groziło rozbicie. Na żeglarzy padł strach i każdy wzywał swojego Boga. Wyrzucili nawet do morza przedmioty, jakie były na okręcie, by zmniejszyć obciążenie. Jonasz tymczasem zszedł do najniższego pomieszczenia okrętu, Położył się i zasnął twardo. Podszedł wtedy do niego dowódca załogi i powiedział, jakże możesz spać, wstawaj, wzywaj swego Boga, może ten Bóg zatroszczy się o nas i nie zginiemy. Potem rzekli jeden do drugiego, chodźcie, rzućmy losy, by się dowiedzieć czy jej winy spadło na nas to nieszczęście. Rzucili więc losy i padł los na Jonasza. Wtedy zwrócili się do niego, Powiedz, że nam dlaczego spotkało nas to nieszczęście, jaki jest twój zawód i skąd przybywasz, gdzie twoja ojczyzna i jakiej jesteś narodowości. Powiedział im, jestem hebrajczykiem i czczę jachwę Boga niebios, który uczynił morze i ląd. Wtedy wielka trwoga zdjęła tych ludzi i zapytali go, coś ty takiego uczynił. Ludzie ci bowiem wiedzieli już, że uciekł od Jachwek, bo sam im to powiedział. Pytali go więc dalej. Co mamy z tobą zrobić, żeby się morze uspokoiło i przestało nam zagrażać? Przecież może coraz gwałtowniej się burzy. Odpowiedział im. Weźcie mnie i wrzućcie do morza, a morze się uspokoi i przestanie wam zagrażać. Bo ja wiem, że to z mego powodu ta straszna burza was zaskoczyła. Jednak mężowie ci... Chwycili silniej za zawiosła, by dotrzeć z powrotem do lądu, ale bezskutecznie, bo wzburzone morze coraz bardziej na nich napierało. Wołali więc do Jachwech, prosimy o Jahwech, nie pozwól nam zginąć z powodu pozbawienia życia tego człowieka i nie poczytaj nam krwi niewinnej. Wszak to ty, Jachwech, uczyniłeś jak ci się spodobało. Po czym chwycili Jonasza i wrzucili go w morze, a morze natychmiast się uspokoiło. Wtedy ci ludzie przejęli się wielką bojaźnią Jahwech, złożyli ofiarę na cześć Jahwech i uczynili śluby. Jahwech jednak zrządził, że jakaś wielka ryba połknęła Jonasza i przebywał Jonasz we wnętrzu ryby trzy dni i trzy noce. Z wnętrza ryby słał Jonasz, modły do Jachwech swego Boga. W utrapieniu moim wołałem do Jahwech, a on mnie wysłuchał. Z głębi Szoolu wzywałem pomocy a tyś usłuchał głosu mego. Rzuciłeś mnie w głębinę, w samo serce morza i toń wodna otoczyła mnie zewsząd. Wszystkie wody twoje i fale rozhukane przewaliły się nade mną. A wtedy pomyślałem, zostałem odtrącony od twego oblicza. Czy jeszcze ujrzę kiedykolwiek twój święty przybytek? Objęły mnie wodę aż po szyję. Ogarnęła mnie przepaść. Trawa morska oplotła mi głowę. Zstąpiłem do samych fundamentów gór, do krainy, której zawory zamknęły się za mną na zawsze. Jednak Ty, Jachwech, Boże mój, wywiodłeś mnie żywego z otchłani podziemnej. Gdyby życie we mnie ustawało, wspomniałem na Jachwech, a modlitwa moja dotarła do Ciebie, do Twego świętego przybytku. Ci, co hołdują czczym bożkom, opuszczają Tego, który okazał im łaskę. Ja zaś wśród pieśni dziękczynnych chcę złożyć Ci ofiarę i spełnić, co ślubował. U Jachwech jest wybawienie. Wtedy na rozkaz Jachwech ryba wyrzuciła Jonasza na ląd. I po raz wtóry przemówił Jachwech do Jonasza. Udaj się do wielkiego miasta Niniwy i głoś mu zapowiedź, którą Ci przekazuję. Wybrał się więc Jonasz w drogę i udał się do Niniwy zgodnie z poleceniem Jachwech. Niniwa zaś była miastem bardzo wielkim Na trzy dni drogi Rozpocząwszy tedy wędrówkę po mieście Uszedł Jonasz jeden dzień drogi I zapowiadał głośno Jeszcze czterdzieści dni A Niniwa zostanie zburzona I uwierzyli w Boga mieszkańcy Niniwy Ogłosili post I przywdziali wory pokutne Wszyscy od największego do najmniejszego A kiedy wieść ta dotarła Również do króla Niniwy Wstał ze swego tronu Zdjął wierzchnie okrycie, przywdział wór pokutny i usiadł w popiele. Potem ogłoszono w Nieniwie z rozkazu króla i jego dostojników zarządzenie. Niech ludzie i zwierzęta, bydło i owce, nie przyjmują żadnego pokarmu. Niech nie wychodzą na pastwiska i nie piją wody. Zarówno ludzie, jak i zwierzęta mają nosić wory pokutne. Niech wołają głośno do Boga. I niech każdy zaprzestanie swych występków i krzywdy, jakiej się dopuszcza. Może się Bóg ulituje i zaniecha swego strasznego gniewu tak, że nie zginiemy. A kiedy Bóg widział ich czyny, że zaniechali występków, żałował, że im zagroził takim nieszczęściem i nie zesłał go. A Jonasz był bardzo niezadowolony i rozgniewał się i modlił się do Jachwech. Ach, Jachwech! Czy nie mówiłem, że tak się stanie, gdy przebywałem jeszcze w mojej ojczyźnie? Dlatego właśnie chciałem uciec do Tarsisz. Wiedziałem przecież, że jesteś Bogiem dobrotliwym i miłosiernym, nieskorym do gniewu, wielkiej łaskowości i chętnie odstępującym od zła, którym grozisz. Racz więc teraz, o Jachwech, zabrać mi życie, bo lepiej mi umrzeć niż żyć. A Jachwech odpowiedział, czy słusznie się tak gniewasz? I opuścił Jonasz miasto i zatrzymał się po wschodniej stronie miasta. Tu zbudował sobie szałas i siedział w nim w cieniu, by patrzeć, co się też będzie działo w mieście. A Jachwech, Bóg, sprawił, że nad Jonaszem wyrósł krzew rycynowy, by użyczyć cienia jego głowie i ulżyć mu w jego utrapieniu. Jonasz niezmiernie się ucieszył z tej rośliny. Nazajutrz jednak, gdy jutrzenka wschodziła, kazał Jachwech robakowi... Podgryź roślinę rycynową także uschła kiedy zaś słońce zeszło zesłał Bóg gorący wiatr wschodni a słońce paliło głowę Jonasza także omdlewał wtedy życzył sobie śmierci mówiąc lepiej mi umrzeć niż żyć a Bóg odezwał się do Jonasza czy słusznie się gniewasz z powodu krzewu rycynowego odpowiedział mu słusznie się gniewam tak bardzo, że wolałbym umrzeć wtedy rzekł Jachwech Tobie żal rycynusu, którego nie pielęgnowałeś ani nie wyhodowałeś, bo w jedną noc urósł i w jedną noc usechł. A ja miałbym nie użalić się nad Niniwą, tym wielkim miastem, w którym żyje więcej niż 120 tysięcy istnień ludzkich, nie umiejących odróżnić prawicy od lewicy. I takie mnóstwo bydła? Księga Habakuka. Prorostwo, które otrzymał w widzeniu prorok Habakuk. Jak długo jeszcze, o Jachwech, mam wołać o pomoc, choć Ty nie wysłuchujesz. Wołam do Ciebie, ucisk, a Ty nie śpieszysz na ratunek. Dlaczego każesz mi patrzeć na nieprawość? Dlaczego muszę przyglądać się uciskowi? Przemoc i gwałt dzieją się na mych oczach, szerzą się kłótnie i spory. Dlatego prawo traci swą moc, a sprawiedliwość nigdy nie dochodzi do głosu. A że bezbożny ma w swojej mocy sprawiedliwego, Wyroki są zawsze stronnicze. Spójrzcie na narody i dziwujcie się, niech was ogarnie największe zdumienie. Bo dokonuje się za waszych dni takie dzieło, że nie uwierzylibyście, gdyby wam o nim opowiadano. Oto wzbudzę haldejczyków ów naród srogi i nieposkromiony, który przemierza dalekie krainy, by brać w posiadanie cudze siedziby. Straszny jest i groźny, wymierza kary i sieje spustoszenie. Konie jego są szybsze niż pantery, groźniejsze niż wilki o wieczornej porze. Rumaki jego pędzą, jeźdźcy jego przylatują z daleka, jak orzeł, który się rzuca na żer. Każdy z nich przychodzi, by grabić. Ich pierwsze natarcie niby wichura zgarnia jeńców jak piasek. Z królów szydzi, a z książąt drwi. Śmieje się z każdej twierdzy, usypuje wał i zajmuje ją. Potem... Zawraca jak wicher i ciągnie dalej, Ale ściąga na siebie winę, Kto we własnej potędze widzi swego Boga. Czy nie od wieków istniejesz, o Jachwech, Boże mój, święty, nieśmiertelny? Powołałeś go, o Jachwech, by dokonał sądu. O Opoko moja wyznaczyłeś go do wymierzenia kary. Tak czyste są Twoje oczy, Że nie możesz patrzeć na zło, Nie możesz znieść widoku dręki. Dlaczegoż więc przyglądasz się niewiernym i mimczysz, gdy bezbożny gubi sprawiedliwego? Sprawiłeś, że może postępować z ludźmi jak z rybami morskimi, jak z robactwem bezpańskim. Łowi wszystkich na wędkę, zagarnia w swoją sieć i gromadzi w swym wieciężu, stąd czerpie radość i uciechę. Dlatego składa ofiary swej sieci i pali kadzidło przed swym Więcierzem Im przecież zawdzięcza bogate łupy i obfite uczty to też bezustannie dobywa miecza By bezlitośnie mordować narody Stanę na warcie i udam się na strażnicę I będę się pilnie wpatrywał Żeby zobaczyć co do mnie będzie mówił Jachwech I jaką odpowiedź na moją skargę da I dał mi Jachwech odpowiedź mówiąc Zapisz to widzenie na tabliczkach, je wyryj, tak by każdy mógł je łatwo przeczytać. Widzenie to bowiem odnosi się do chwili, która dopiero nadejdzie. Mówi o końcu i nie zawiedzie. Jeżeli zaś nie ziści się rychło, czekaj cierpliwie na jego spełnienie. Nastąpi ono niezawodnie i nie opóźni się. Oto pyszny nie utrzyma się przy życiu, a sprawiedliwy dzięki swej wierności będzie żył. Bogactwo także jest zawodne. Nie ostoi się człowiek z uchwały, który rozwiera paszczą jak otchłań, nienasycony jak śmierć. Ściąga ku sobie wszystkie ludy, gromadzi wokół siebie wszystkie narody. Wszystkie zaśpiewają o nim pieśń pełną szyderstw i ukrytych przymówek. Biada temu, kto gromadzi swoje na jak długo i obarcza się ciężarem zajętego mienia. Czyż wierzyciele twoi nie powstaną nagle, czy się nie przebudzą i nie napędzą ci strachu? a wtedy staniesz się ich łupem. Ponieważ Ty złupiłeś tyle ludów, wszystkie inne narody złupią Ciebie za krew ludzką i za gwałt zadany krajowi, miastu i wszystkim jego mieszkańcom. Biada temu, kto szuka zysków nieuczciwych, nieszczęście to dla jego domu, by móc założyć sobie gniazdo bardzo wysoko, i tak zabezpieczyć się przed nieszczęściem. Przez wytępienie tylu narodów zgotowałeś w swemu domowi i ściągnąłeś zgubę na siebie samego. Głosi to każdy kamień w ścianie, a wiązanie belek turuje mu. Biada temu, kto buduje miasto na krwi i zakłada twierdzę na zbrodni. Czyż nie od Jachwe zastępów pochodzą słowa? Narody trudzą się dla płomieni, ludy wysilają się po próżnicy. Poznanie chwały Jachwech napełni ziemię, jak woda pokrywa morza. Biada temu, kto każe bliźnim pić z czary swego gniewu aż ich upoi, by potem swe oczy napawać ich na gością. Syciłeś się hańbą zamiast chwałą, pij więc i ty i zataczaj się. Do ciebie wróci czara z prawicy Jachwech i wzgarda dla twojej sławy, bo ciążyć będzie na tobie przemoc twa nad Libanem. Ogarnie cię przerażenie z powodu wytępionej zwierzyny, krwi ludzkiej i gwałtu, jaki zadałeś krajowi, miastu i wszystkim jego mieszkańcom. Biada temu, kto mówi do drewna, przebudź się. A do niemego kamienia osknij się. Czy on może dać jakąś wyrośnię? Pokryty jest prawdzie złotem i srebrem, ale ducha w nim nie ma żadnego. Jakiś pożytek z rzeźby, że jej twórca nadał jej kształt, albo z posągu lanego, co daje kłamliwe wyrocznie. Że artysta, który go wykonał, pokłada w nim nadzieję i tworzy nieme bóstwa. Natomiast Jahwech mieszka w swym świętym przybytku. Niech umilknie wobec niego ziemia cała. Modlitwa proroka Abakuka na sposób trenów. Jachwech, usłyszałem twoją zapowiedź i lęk mi ogarnął, o Jachwech, przed dziełem twoim. Zechciej je ziścić w nadchodzących latach. Objaw w latach najbliższych, w gniewie swym jednak pomnij na miłosierdzie. Bóg przychodzi od strony Temanu, święto od strony gór Paran. Majestat jego okrywa niebiosa, ziemia jest pełna jego chwały. Bije od Niego blask, jak jasność słońca, otaczają go promienie, w których się kryje jego moc. Wyprzedza go pomór, a w ślad za jego krokami idzie zaraza. Przystaje, by zmierzyć wzrokiem ziemię. Spojrzenie jego lękiem napawa narody, kruszą się góry wieczyste, zapadają się prastare wzgórza. Wzdłuż odwiecznych jego dróg, powalone leżą namioty w kuszan. Chwieją się szałasy w Midian, czyli zapłoną gniewem o jachwech na nurty wód, czy zapalczywość twoja zwraca się przeciw otmentom morskim, że pędzisz na swych rumakach, na swych zwycięskich rydwanach? Łuk twój odsłonięty, kołczan twój napełniony strzałami, rozrywasz ziemię rzekami, góry drżą na twój widok, chmury wylewają strugi wód. Odwieczna toj rozbrzmiewa szumem i wyciąga wysoka ramiona. Słońce i księżyc zostają w swej siedzibie, wobec błysku twych strzał pędzących, wobec blasku Twej błyszczącej włóczni. W gniewie swym ziemią ziemię, w zapalczywości swej miażdżysz narody. Wyruszyłeś, by nieść pomoc swemu ludowi, by ratować swego pomazańca. Rozwalasz dom bezbożnika, odsłaniasz fundamenty, aż do samej opoki strzałami swymi przeszywasz jego głowę. Rozpieszkli się jak plewy jego książęta, którzy się cieszyli, gdy mnie ścigali, Gdy pożerali nieszczęśnika w kryjówce, wpędziłeś jego konie w morze, w błoto wielkich wód. Usłyszałem to i zadrżałem na całym ciele. Na wieść tę usta moje poruszyły się niespokojnie, słabość ogarnęła me członki, a nogi pode mną się zachwiały. Pokoju jednak wyczekuję dnia nieszczęścia, jaki nadchodzi dla narodu, który nas ciemięży. Drzewo figowe nie zakwitło, winnice nie mają owoców, zbiory z drzew oliwnych zawiodły. Rola nie dostarcza żadnej żywności, z zagród znikły trzody, w oborach nie ma bydła. Mimo to jednak będę się radował w Panu, będę się weselił w Bogu, zbawieniu moim. Jakwech Pan jest moją mocą, On nogą moim użyczy chyżości nóg jelenich i pozwoli mi stąpać po wyżynach. Przewodnikowi chóru przy wtórze instrumentów strunowych. <mulary>